Rozdział trzeci. Gidianchi, przywódca spiskowców, żąda, aby Lachoneus i Nefici poddali się i oddali im swą własność oraz ziemię. Lachoneus wyznacza gidgi do niego, na naczelnego dowódcę armii. Nefici zbierają się w krajach Zarachemla i obfitość, aby bronić się przed spiskowcami. I w 16 roku od narodzenia Chrystusa. Lachoneus, naczelnik państwa, otrzymał następujący list od przywódcy bandy spiskowców. Lachoneusie, szlachetny naczelniku państwa, oto piszę do ciebie ten list i wyrażam moje wielkie uznanie dla twojej wytrwałości i wytrwałości Twego ludu w walce o zachowanie tego, co uważacie za swoje prawa i wolność i walczycie mężnie, jakby jakiś Bóg pomagał wam w obronie waszej wolności, własności i kraju, a raczej tego, co nazywacie swym krajem. Żałuję, szlachetny Lachoneusie, że jesteś tak niemądry i próżny, przypuszczając, iż możesz oprzeć się tak wielu dzielnym żołnierzom, którzy są na moje rozkazy i uzbrojeni czekają teraz niecierpliwie na rozkaz. Uderzcie na nefitów i zniszczcie ich. Znam ich męstwo, wypróbowawszy ich na polu bitwy I znam ich wieczną nienawiść do was za zło, które im wyrządziliście Dlatego wiem, że przyniosą wam zupełną zagładę, jeśli pójdą z wami walczyć Napisałem ten list i pieczętuję go własną ręką w trosce o wasze dobro Widząc waszą wytrwałość w walce o to, co uważacie za słuszne I widząc wasze męstwo na polu bitwy Dlatego piszę do Ciebie, abyście oddali moim ludziom swe miasta, ziemię i własność, aby nie nastąpiła Wasza zagłada od miecza. Innymi słowy, poddajcie się nam, przyłączcie do nas, a wtajemniczymy Was i staniecie się naszymi braćmi i podobnymi do nas nie naszymi niewolnikami, ale braćmi i współwłaścicielami wszystkiego, co posiadamy. I przysięgam Wam, że jeśli to uczynicie, nie zostaniecie zniszczeni. Jeśli jednak tego nie uczynicie, Przysięgam wam, że następnego miesiąca nakażę moim armiom zaatakować was i nie zawahają się, ani też nie oszczędzą was, lecz będą was zabijać, aż przestaniecie istnieć. Oto jestem Gidianchi, wódz tajemnego sprzysiężenia Gadiantona i wiem, że nasze sprzysiężenie i jego zasady są dobre, albowiem istnieją od czasów starożytnych i zostały nam przekazane z pokolenia na pokolenie. I piszę ten list do Ciebie, Lachoneusie, mając nadzieję, że oddasz nam Wasze ziemię i własność bez rozlewu krwi, aby moi ludzie mogli odzyskać swe prawa i władzę, albowiem odstąpili od Was, gdy w swej niegodziwości nie pozwoliliście im panować. I jeśli tego nie uczynisz, pomszczę ich krzywdy. Jestem Gidianchi. Otrzymawszy ten list, Lachoneus zdumiał się śmiałością Gidianchiego, który żądał ziemne fitów, a równocześnie groził im, że pomści krzywdy tych, którym nie działa się żadna krzywda, poza tym, że skrzywdzili się sami, odchodząc do tej niegodziwej i występnej bandy. I Lachoneus, naczelnik państwa, był sprawiedliwym człowiekiem i nie lękał się żądań czy gruźb zbuja. Nie zastosował się więc do listu Gidiansiego, przywódcy spiskowców, ale zarządził, aby jego lud modlił się do Pana o pomoc w obronie, gdy napadną ich rozbójnicy. I rozesłał obwieszczenie do całego ludu, aby w jedno miejsce zebrali swe kobiety, dzieci, stada i wszystko, co posiadają, pozostawiając tylko swe ziemie i zarządził, aby wybudowano potężne fortyfikacje i rozstawiono wokół armii nefitów i lamanitów, którzy przyłączyli się do nich, by dzień i noc strzec ich przed rozbójnikami. I powiedział im, jak Pan żyje, jeśli się nie nawrócicie, odstępując od swych grzechów i modląc się do Pana, w żaden sposób nie uratujecie się przed spiskowcami Gadiantona. Tak dobitne i zadziwiające były słowa i proroctwa Lachoneusa, że strach ogarnął wszystkich i z całej mocy starali się postępować według jego słów. I stało się, że Lachoneus wyznaczył dowódców nad wszystkimi armiami nefitów, aby nimi dowodzili, gdy rozbójnicy z puszczy przyjdą z nimi walczyć. I Gidgidoni został mianowany naczelnym dowódcą armii nefitów. I w czasach, gdy żyli w prawości, zwyczajem nefitów było wyznaczanie na naczelnego dowódcę człowieka, który miał ducha objawienia i proroctwa, a Gidgidoni był ich wielkim prorokiem i naczelnym sędzią. I prosili oni Gidgidoniego, pomódl się do Pana i pójdziemy w góry i w puszcze, napadniemy i zniszczymy tych rozbójników na ich własnym terenie. Ale Gidgidoni powiedział, niech Pan Bóg broni, jeśli pójdziemy walczyć z nimi, Pan wyda nas w ich ręce. Przygotujemy się pośrodku naszego kraju i zbierzemy wszystkie nasze armie, ale nie pójdziemy walczyć z nimi, lecz będziemy czekać, aż sami przyjdą z nami walczyć. Jak Pan żyje, jeśli tak postąpimy, Pan Bóg wyda ich w nasze ręce. I w końcu XVII roku w całym kraju ogłoszono obwieszczenie Lachoneusa i zebrali swe konie, wozy, bydło, owce i wszystkie stada, zboże oraz wszystko co posiadali i szli tysiącami i dziesiątkami tysięcy, aż zebrali się wszyscy w wyznaczonym miejscu do obrony przed wrogami. A miejscem ich zgromadzenia był kraj Zarachemla i kraj Obfitość aż do granicy z krajem Pustkowie. I wiele tysięcy ludzi, których nazywano nefitami, zebrało się na tych ziemiach i Lachoneus zarządził, aby zebrali się w kraju na południu ze względu na wielkie przekleństwo, które ciążyło na kraju na północy. I umacniali obronę przeciwko wrogom, mieszkali wszyscy razem na jednym obszarze i przestrzegali słów Lachoneusa, bo nawrócili się, wyrzekli wszystkich grzechów i modlili się do Pana swego Boga, aby ich ocalił, gdy wrogowie przyjdą z nimi walczyć. I żyli pod ciągłą groźbą napadu wrogów. I Gidgidoni zarządził, aby przygotowali wszelką broń, pancerze, osłony i tarcze według jego wskazań.